Lekcja 2. B. Ćwiczenie 2. Cześć! Co słychać? Wszystko w porządku. Co u ciebie? Nic nowego. Dziękuję. Wszystko świetnie. Po staremu.